Nie za bardzo wiem, gdzie jestem, jest wieczór, nie za bardzo wiem, kiedy stąd wrócę, nie za bardzo wiem, na kogo czekam, ale czekam na kogoś, kto powinien się zaraz tutaj zjawić, a to jest takie małe nagranie, żeby sprawdzić, czy bateria działa, czy trzyma, czy trzeba szybko kupić nową. Chyba jest wszystko w porządku, więc... więc... oj, zobaczymy. Ja zobaczę i Wy zobaczycie. Przekonamy się, co to będzie za nagranie. Czasem przeglądam sobie Gumtree, to taki serwis z różnymi e, ogłoszeniami i tam widzę ogłoszenia, że hej, e, przyjdź do mnie, ja cię sfotografuję. <gryw> Bardzo mniej więcej tak to wyglądało. No to myślę sobie, fajny pomysł, nie? ktoś chce coś robić, chce coś tworzyć. Może ze mną porozmawia w blasku czerwonego światełka oznaczającego nagrywanie. I podpisałem na to ogłoszenie. No i, i jestem tutaj, przyjechałem. O co chodzi z tym ogłoszeniem? Bawisz się fotografię? Tak przynajmniej podejrzewam. Trochę, nic więcej nie wiem. Tak, no bardzo mi miło Cię gościć u mnie. Wiesz, no nie było aż tak beznadziejne to ogłoszenie. Hej, przyjedź, sfotografuję <śm> Nie, nie. To, to może brzmi trochę naiwnie, ale chciałem zrobić... Fotografie, które pokazują jakieś pozytywne rzeczy, dobrą Albo po prostu coś, co, co wywoła uśmiech, jakieś przyjemne uczucia Bo wiesz, mnóstwo jest takich zdjęć, które pokazują, że, że jest wojna, że, że połowę domu nie ma, bo bomba na niego spadła Tak jak teraz w Syrii Taki fotograf wojenny, Nachtwej się nazywa i on wydał nawet album, wystawę wielką też zorganizował. Inferno się nazywa ta wystawa, i tam są właśnie najgorsze tragedie ludzkie pokazane na tych zdjęciach. To też oczywiście trzeba opowiadać, to są historie, które trzeba opowiedzieć, ale no takich jak na której jest wielu. Może, pod, może w tym względzie, że po prostu wielu z nich zajmuje się fotografią. Nieszczęścia, bo, bo jednak to jest moim zdaniem jednym z najlepszych z fotoreporterów wojennych, ale niewielu ludzi jest, którzy pokazują pozytywne rzeczy. No i tak sobie pomyślałem, że może jak dam ogłoszenie, to, kto, to ktoś będzie chciał zagrać w tą moją grę. To będzie taka gra w dobro. No a co chodzi z tą grą wytłumaczeń, bo tak coś wspomniałeś o tym w mailu, ale... Nie do końca chyba zrozumiałem o co chodzi. To jest, zaraz ci pokażę. Karteczki, które właściwie nie. To są takie wydrukowane karteczki, których właściwie nie zrobiłem sam. Chociaż myślałem, żeby, nie, żeby, żeby zrobić swoje własne, ale znalazłem coś takiego i pomyślałem, że to wykorzystam. Na tych karteczkach. Są Z jednej strony są namalowane... To jest jakiś anioł stróż i dziecko, i dziecko i gąski, tak, i taki wiejski, wie, wiejska sielanka. Mhm. A z drugiej strony y, też jest narysowany anioł stróż i hasło w, po polsku i po angielsku. Przypuszczam, że to są właśnie takie karteczki, żeby się uczyć takich słów po angielsku, ale ja to wykorzystam zupełnie inaczej. Te karteczki będą losowane przez y, ludzi, którzy zgodzą się w, wziąć udział w tym przedsięwzięciu fotograficznym i Potem będziemy szukać pomysłu na zdjęcie, które będzie związane z tym hasłem. I to są takie hasła, nie wiem właściwie czy je zdradzać, czy nie, bo jak to ma być losowanie, to lepiej, żeby. No, to yy, ja też. będę losował później, myślę, tak po nagraniu. Pokażę kilka. Zbyt osobiście mm -hmm. potem. Wiesz, kilka roz, rozłożyłem na stole, więc i tak je widzisz, to hmm. myślę, że mogę przeczytać je, je, je i, i resztę nie zdradzimy. A te, co już się pojawiły tutaj, to, to są takie odwaga, wydajność, równowaga, zjednoczenie, entuzjazm, synteza, spontaniczność, przygoda. No, no i ktoś losuje łatwym. jakąś taką karteczkę z takim hasełkiem, wypada mu dane hasełko powiedzmy wydajność, no i, i co, co dalej? się dzieje rozmowa, nie? Na temat tego tak. chysła. No właśnie, dobrze udało Ci się trafić, bo jak na razie spotkałem się z, z Anią, z jedną osobą. Zgłosiło się chyba 10-11 osób. Wow, tak dużo? Tak, no, Pobijasz mnie na głowę. <głosy> Dla, ile się zgłasza osób na Twoje ogłoszenie? Ja daję takie ogłoszenia. No, no, kilka już ogłoszeń dałem. Na dwa nikt zupełnie nie odpowiedział. Na jakieś tam ogłoszenie, że hej, jak masz jakiś tekst, scenariusz, wiersz, cokolwiek, jakikolwiek tekst, który byś chciał, chciała przeczytać, czy tam zrobić z niego wersję audio, no to zboź się do mnie. Razem to nagramy. Albo może grasz na gitarze i masz swoje piosenki, chcesz ją nagrać, to też bardzo chętnie. No to na takie ogłoszenia może odpowiedziały 3-4 osoby, z czego wszystkie te kontakty umarły po paru mailach. Po prostu kontakt się urwał. Brak odpowiedzi z drugiej strony. Może to pech z mojej no, strony? Szkoda. Nie? nie, no ja nie wiem. Może... Albo po prostu trafiasz na ludzi, którzy mają słomiany zapał i, i nie, nie są na odpowiedzialni ale to, Albo... przecież ci sami ludzie którzy też czytali twoje ogłoszenie i na, na twoje ogłoszenie odpowiedziało 10 osób już no. się z, jedną z jedną, widziałeś, się teraz pika. ze mną się widzisz i A jutro też jestem Wow. na 15 no może się uda bo widzę, że jest trudno po twoim przykładzie no i właśnie ja nie wylosowałam wydajność i mieliśmy problem, bo z tych haseł, które przeglądałem, to wydajność jest chyba najtrudniejszym hasłem. Bo, no bo jak pokazać wydajność? To, to jest takie słowo najeżone, takie kojarzy się z produkcją, z jakimiś korporacjami. gdzie co, co w tym takiego dobrego i pozytywnego? no Wiesz, chciałem jakąś rodzinną atmosferę na tych zdjęciach pokazać bardziej przyjaźni. Trudno wcisnąć w to wydajność. Ale Ania miała kilka fajnych pomysłów, na przykład to, to jak mówiłem, tak, gra w dobro, to, to też jest jej pomysł, żeby hmm. może nawet zatytułować tak ca całe to przedsięwzięcie. Ja myślałem na początku, żeby pozytywy to nazwać po prostu, ale graf dobro to jest też bardzo dobry, dobry tytuł. No i zastanawialiśmy się, co z tą wydajnością zrobić. No. Na przykład samo to, że, że Ania rzuciła kilka do dobrych pomysłów nie tylko co do tej wydajności, ale w ogóle potem przeglądaliśmy inne hasła. Co do innych haseł, tam kartkę, zaraz mogę Ci pokazać tak, tak mniej więcej, chociaż nie chciałbym tego wszystkiego zdradzać, no bo to, to nie, ci, nie, nie. wiesz. Ty ale też dla mnie zaskoczenie. To, to, to dokładnie. Nie, to, to żadnych kartek nie będzie, ponieważ to, to są moje notatki osobiste, które jak zdradzę, to później po prostu pomoc nie, nie wypali, tak mi tak no się jasne. wydaje, ale y, ta pomoc y, Ani y, zwiększyła moją wydajność i możliwe, że zrobimy takie zdjęcie, na którym właśnie y, jesteśmy w sytuacji, kiedy omawiamy jakieś, jakieś pomysły do tego, i to będzie, to, to będzie zdjęcie pod hasłem Wydajność i coś pozytywnego, bo, bo Ania to robi z własnej woli, pomaga mi. I też taka trochę zabawa, że pokazanie pokazanie też pracy nad tym pomysłem od kuchni. Mhm. Siedzimy, siedzieliśmy w Empiku na podłodze z tymi karteczkami rozłożonymi i, i zastanawialiśmy się. Fajna rzecz czy już się wpadnie na jakiś pomysł po wylosowaniu hasełka danego, a potem no jakoś tylko zrobić zdjęcie. Ten w mailu jak mi to mniej więcej tak tłumaczyłeś, to odniosłem wrażenie, że e, masz zamiar potem śledzić danego człowieka, aż w końcu gdzieś dojdzie do jakiejś takiej sytuacji, gdzie realizuje to dane hasełko i wtedy mu stryknąć fotkę. Być takim jego cieniem. Ja odniosłem wrażenie. Tak to brzmiało. I to, to mi się wydało strasznie śmieszne. Wiesz, to zależy... Ja mogę później przeczytać w ogóle tego maila. Ale to też zależy od tego, na ile ta osoba, ten człowiek, który będzie chciał wziąć udział, na ile mi pozwoli, na ile się zgodzi. To będzie bardziej taka właśnie zaaranżowana sytuacja. Może to nie będzie taki takie coś, że ja będę się ciągnął jak smutny po prostu za tym człowiekiem, ale możliwe, że, że uda mi się w jakiejś naturalnej sytuacji wyłapać coś fajnego. No, nie chcę być nachalny, będę starał się tak to robić, żeby, żeby nikomu nie przeszkadzać, żeby to nie irytowało, żeby po prostu ktoś tutaj wciskał się zaparatem w jego życie. No, to po prostu. Wyczuję sytuację nie wykluczam, że gdzieś z kimś będzie trudno wymyślić wymyślić po prostu jakąś e, sytuację idealną. I dojdziemy do wniosku, że słuchaj, pochodzimy sobie po mieście, czy gdzieś pójdę z Tobą do Twoich znajomych, może samo wyjdzie. No, nie? może samo wyjdzie, ale też mogą się na takim zdjęcie znaleźć wtedy osoby trzecie, które nic o tym nie wiedzą powiedzmy spotkany na ulicy. Mm -hmm. No i, i, i wiesz, jeżeli też to... ten, taka osoba zostanie sfotografowana wtedy w czasie rozmowy z osobą grającą w tą grę I, i co? No i takie zdziwienie. Ej, dlaczego ktoś mi zrobił zdjęcie? Może tak być, ale wiesz, to wszystko, to wszystko musi się odbywać na takich zasadach po prostu po ludzku, po prostu, normalnie. Jeżeli rzeczywiście tam będą jakieś inne osoby w pobliżu, Wystarczy powiedzieć dwa słowa, wystarczy się uśmiechnąć, poprosić. Może zadziałać, może nie zadziałać, ale na pewno warto jakoś zapytać. Jeżeli te osoby byłyby, tu, byłyby tylko tłem, że, że są ale gdzieś daleko i nieistotne na zdjęciu, no to, to byłoby tłem i, i nawet nie trzeba by pytać ich o zgodę. Jasne. Ale jeżeli ktoś tam by, wiesz, istotnie brał udział w danym zdjęciu, to nawet lepiej, jak się nie zgodzi. No to trudno. To, to, to zdjęcie myślę, że jest już zrobione, ale zostaje u mnie w kieszeni. Na własny użytek. Na tak, własny użytek A po co potem chcesz zrobić z tymi zdjęciami? Chciałbym je Jaki pokazać szerszej publiczności, albo zorganizować wystawę jakąś, albo. To trzeba na to pieniądze ale mieć. Ale gdybym jakoś, udało mi się, gdybym jakoś zdobył, zebrał pieniądze, no to na przykład wydać to w formie albumu książkowego. Organizujesz coś takiego? Tak, jak, tak publikowałeś tak, tak? W szerszej, przed w szerszą publicznością swoje zdjęcia? Nigdy nic takiego nie robiłeś. Zdjęć przed szerszą publicznością w ten sposób nie. Brałem udział w jakimś konkursie. Potem to zdjęcie było na wystawie na rynku w Poznaniu. Więc to można powiedzieć taki debiut mały. Ale w, grałem w, w zespole muzycznym i Michała Augustyniaka. Zespół się nazywa Limbowski, a wcześniej Limbo. No i tam nagrywaliśmy płytę i potem własnym sumptem tak zwanym próbowaliśmy ją wydać. I wiesz, może to da się przełożyć też na, nie tylko na, na, na pracę z pracy muzycznej, może da się to przełożyć też na, na pracę taką fotograficzną, że jak już coś zrobisz fajnego, dobrego, to, to potem już rzeczywiście dużo jeszcze pracy, telefonów, maili, spotkań, ale może się uda coś takiego. Nie fajna sprawa, jak ktoś tak oddolnie chce coś zrobić, pomijając tych wszystkich pośredników, tą całą hierarchię, tylko hej, ja tworzę, ja zrobiłem coś ciekawego, co mi się podoba, według mnie jest ciekawe, no to włożę w to trochę swoich oszczędności, no i choćby tak do własnej satysfakcji wydam to. Nie... to. I to mnie właśnie ciekawi, jak się coś takiego robi, no ale jeszcze nie, nie jesteś w stanie chyba tego tak powiedzieć. Nie wiesz, na razie to są, to są tylko jakieś moje pomysły, no, które może się okażą mrzonkami, a może wypalą, no na pewno chcę się skontaktować z różnymi galeriami, jest galeria Pauza w Krakowie, która się zajmuje fotografią tylko, jest kilka fundacji, wydawnictwa, akurat u nas tutaj w Krakowie to, to mam o tyle łatwiej, że Tutaj jest dużo wydawnictw, do których później już zgotowiam tym pomysłem, mogę podejść i pokazać, zaproponować coś. A jak nie, to samemu mogę iść po prostu nie do wydawnictwa, tylko do drukarni, ale to na pewno wtedy zrobię tylko kilka, kilkanaście egzemplarzy. A jeszcze jeden też pomysł ma bo jest taka strona internetowa Polak Potrafi o się tak, ten... tak, no nawet jakiś taki mój dalszy znajomy powiedzmy znajomy po mikrofonie e, brał w tym udział no i, i, i, i właśnie jego projekt na Polak Potrafi był pierwszym sukcesem tej strony o, to, to idealnie, ale nie wszyscy ono wiedzą co chodzi w tym pro, Polak Potrafi, to po prostu powiem w dwóch słowach, że to jest, to jest taka strona na której przedstawia się swoje pomysły najlepiej w Formie, nie wiem, czy to jest obowiązkowe, ale najlepiej w formie filmików. Na tym filmie opowiadasz o co chodzi. Mówisz, ile ci potrzeba pieniędzy na zre zrealizowanie tego pomysłu. Jeżeli komuś to, to ogląda, coś się spodobało, to może wpłacać pieniądze na. Zrzutka. Zrzutkę robić, tak. I, i, I wiesz, jest też tak, że Ci ludzie też za zamian coś dostają, bo, hmm. bo też trzeba zaproponować jakieś nagrody za to. Na przykład, no ja mógłbym zrobić coś takiego, że ktoś, kto powiedzmy parę złotych wrzuci 10 czy 15, może ode mnie dostać Jedną, jedno wybrane zdjęcie jako odbitkę, taką żeby sobie na pamiątkę gdzieś yy, nie wiem, powiesić na ścianie czy trzymać w, w, w szufladzie chociaż, ale, ale żeby mieć jakiś taki dowód, że się dołożył do tego, a powiedzmy jeszcze więcej ktoś zapłaci ile takie książki, albumy kosztują, no od 30 nawet do 100 zł, no to powiedzmy tam tak, rzucam. 40-45 zł, jeżeli ktoś będzie miał i ochotę i chciał rzucić na to moje konto, no to, to to już będzie jakby zamówienie tej książki, jeżeli się uda mm. projekt. Dostaję po prostu gotową, jak, jak będzie zrobiona. No ale to wszystko na razie plany tylko, mm -hmm. nadzieje. Oczywiście. Tam... No, nie wiem, fajnie by było, jakby się to udało kiedyś tam, pewno świecie za parę miesięcy. Albo, tam, jeszcze dłużej, albo, tam, albo jeszcze dłużej, no. bo, bo na razie to jest tutaj na, na, na, na, na polu krakowskim robione, ale może gdzieś kiedyś, przy okazji jakichś wyjazdów, gdzieś, gdzieś indziej to zrobię, może i za granicą, może w Polsce, ja w ogóle się nie spieszę, właśnie to jest taki plus tego, że ja robię to sam, robię to, bo nie muszę tego robić, nikt na pewno nie stoi, nie ma żadnego terminu, deadline'u no też z drugiej strony nikt mi za to nie zapłaci, sam muszę za to kasę wydawać, ale... Jak to z pasją. Jak to z pasją, no, ale jest plus taki, że po prostu to może to mogę materiał do tego zbierać naprawdę długi czas i wtedy będzie więcej mam nadzieję do wyboru, a dzięki temu to co, to, co już by się pojawiło gdzieś tam na końcu to, to były najlepsze zdjęcia z, z, z większej ilości wybrane. Nie, no to mam nadzieję, że, że no już za parę miesięcy drugi raz tak się spotkałem przy nagrywaniu i opowiesz o tym, jak to wszystko przebiegało i, i jak, jak uda. to odniesiesz sukces w tym przynajmniej taki, że uda ci się uda ci się coś wydać. Pewnie. Choćby bardzo skromnie. Choćby opowiedzieć o tym, to już jest fajnie. Wiesz, to może w ogóle ale po co tak myśleć? Bo może w ogóle nie, jakbym tak miał myśleć, że nic się nie uda i tak dalej, to po co w ogóle to robić? Ale hmm. samo to, że spotkam ludzi, że oni mnie do czegoś zainspirują, że ja tych ludzi też zainspiruję do czegoś, do jakiegoś do robienia pozytywnych rzeczy, do pokazania tej, tej swojej odwagi, spontaniczności, entuzjazmu i tak dalej. To przeżycia jakiejś przygody, no to, to, już jest, to już jest największy chyba plus tego, a nie tylko takie coś, że, że ja się po prostu bawię w robienie zdjęć i wydawanie książek. Nie ym, zgodzisz się, żeby pod odcinkiem w opisie odcinka był mail do ciebie jakiś kontakt, jakby ktoś chciał może Jasne, z Krakowa mam, żeby... się zgłosić, że hej, mam fajny pomysł. Oczywiście, udział w to twoje, jest fajny pomysł. W wątpię, żeby no to był wielki odzew, słuchalności nie mam dużej ale warto ale... się promować tak nie? jest, jak, jak ktoś to, tego słucha i podobał się mój pomysł, to pewnie dobra, to na koniec nagrania przedstaw się mm -hmm. i może jakieś przesłanie takie dla przesłanie? słuchaczy Złata Myśl Czartek. Nie, no to, tak, w takich rzeczach nie jestem dobry mogę się przedstawić jestem Bartek Kazek Robię zdjęcia, gram na perkusji. Zapraszam do wzięcia udziału w moim projekcie. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, gra w dobro to, to może być tylko gra, ale to może być co, naprawdę jakieś robienie dobrych, fajnych rzeczy. I to, to, Z tego bym był najbardziej zadowolony, jakby tak było. Z Bartkiem widziałem się jeszcze przed świętami. Wtedy też powstało to nagranie, żeby niejako podsumować na czym polega jego pomysł. O co chodzi w jego grze w dobro, w jego grze w pozytywy. Może przeczytam maila, którego mi napisał i którym to mailem w sumie mnie zachęcił, żeby zrobić z nim podcast. No i żeby wziąć udział w jego projekcie. Żeby się z nim zobaczyć. Eee, gdzie to się zaczyna? O, gdzieś tutaj. <śmiech> Zdjęcia będą pokazywać ludzi w pozytywnych sytuacjach. Wybierzemy, a najlepiej wylosujemy jakieś hasło, przedyskutujemy je i zrobimy coś dobrego dla innych dla siebie, co się wiąże z tym hasłem, a ja to sfotografuję. Chcę stworzyć zbiór fotografii, które będą pokazywały pozytywne zachowania ludzi. Dosyć już mam fotografii dokumentalnej pokazującej inferno, piekło na ziemi. Myślę, że nie jeden, dlatego chciałem zaproponować odbiorcom coś zupełnie odwrotnego. Na moich negatywach chcę poruszyć takie tematy jak otwartość, oczyszczenie, równowaga, wolność, obfitość, zachwyt, miłość, etc. Ma powstać fotograficzny dokument tego, co ludzie myślą o takich hasłach i jak je realizują. Zbiór będzie można wystawić, wydać w formie książki, opublikować w internecie lub w mediach papierowych. To będzie gra. Osoba, która zdecyduje się wystąpić na mojej fotografii wylosuje dla siebie kartonik z hasłem spośród wielu przygotowanych przeze mnie. Porozmawiamy o tym haśle, poszukamy sytuacji, w których się to hasło pojawia w życiu fotografowanej osoby i spróbujemy sfotografować tę sytuację, zaaranżować ją lub po prostu fotograficznie udokumentować istniejącą. W wielkim uproszczeniu, jeśli hasłem będzie pomoc, to zrobimy zdjęcie, gdy człowiek na zdjęciu komuś pomaga lub ktoś pomaga jemu. Przy okazji ktoś zrobi dobry uczynek. Zbiór fotografii ma się nazywać pozytywy, co jest dwuznaczne i przewrotne. Obecnie króluje fotografia cyfrowa i jeszcze 10 lat temu zdjęcie, zdjęcia zwyczajnie robiło się głównie na negatywach. Po drugie zdjęcia mają przedstawiać pozytywne aspekty człowieczeństwa. Wykonam fotografię w tradycyjnej, analogowej technice. Moje pozytywy będę fotografował na negatywach. Średnioformatowym aparatem, aby uzyskać plastykę obrazu nieosiągalną w obecnych, popularnych aparatach cyfrowych. No i tak zrobiliśmy po tej naszej rozmowie z Bartkiem. On rozłożył na stoliku karty. Ja wylosowałem jedną na niej hasło, którego wam nie zdradzę. Porozmawialiśmy sobie trochę o tym, no i stwierdziliśmy, że kiedyś po świętach, jakoś teraz w styczniu może uda się nam zobaczyć i zrobić takie zdjęcie, gdzie to hasełko jest przeze mnie realizowane. No, może to jeszcze w ten tygodniu się nam uda zrobić, a jak nie, jest czas. Jest czas... W przyszłości. A teraz mały bonus, bonus czekoladowy z pewną Kingą, która jest bardzo, bardzo fajną osobą i wpadłem kiedyś na pomysł, że chcę zrobić odcinek o czekoladzie, poświęconym czekoladzie, z czekoladą i kimś no i tym kimś miała być Kinga czekolada też była no niestety nagranie pff, nie wyszło, zepsuło się coś się tam parę plików jeden plik mi się zgubił, jeden tam się źle nagrał, ale jedno nagranie jest jako takie, się trzyma i skoro nie będzie osobnego całego odcinka o czekoladzie, może kiedyś w przyszłości go zrobię, tak teraz tylko jedno nagranie o gotowanej Gorącej czekoladzie. Gotujemy czekoladę. Pierwszy etap, który już właśnie mamy za sobą, to znalezienie rondelka. Udało mi się znaleźć rondelek. Tak, bardzo ładny, czysty. Nalałam do tego rondelka śmietankę. 30%. -tka. 30%. Tak troszkę na dno. Tak. tak. Do tego wsypujemy połamaną mm, połamane czekoladę. Nie jest jakaś specjalna y, kolejność co Chyba nie, tylko nie. tak, żeby rozpuścić. Tak. Mamy dwie tabliczki 100 gramowe czekolady gorzkiej i jedną mleczną. Tak. Żeby nie było za potło. O, kostka spada na podłogę. Dobra. nie Kiepska jakoś nagrań, ale nie mamy studia kulinarnego na jakichś wysokich. Szkoda, że nie będzie to, tego widać, co, co, co robimy. Właśnie trzecia tabliczka ląduje w rondelku. Wziąłeś czy... trzepaczkę nawet, czy to jest taka specjalna do tego blendera? Specjalna do blendera. Ej, w ogóle jest coś niesamowite. Dlaczego? Bo no, no, mm, czekoladę robimy, nie? Słuchaj za mocny Taką mamy. do picia. Już zmniejszę. I ty? Przygotowałam się jak naprawdę. Właśnie, właśnie. Ty tylko kazałeś mi kupić śmietankę i, i czekoladę. Okay. Jeszcze o no. północy ci kazałam kupić. No jej, do taki szczegół. No i... Yy. Przyniosłaś ze sobą trzepaczkę, no. blender jak czekoladowy. E, poszukać jakiejś miski. Jaka to ma być miska? No po prostu tak. miska? Tak. Miska z funkcją miski. Też będzie. O, jak się szybko rozpuściła. Zastanawiam się, e, może trochę wyższa. Albo w... kubek. Jeśli nie masz. Taki, może pół litrowy. A on jest brudny. Taki będzie. Szybkie mi się kubka nastąpiła. E, co zrobiłaś w międzyczasie? Cały czas mieszasz to, Mieszam, żeby się nie przypaliła. I dodałaś trochę. Do, dodałam trochę śmietanki, bo okazało się, że jest bardzo gęste. I by nam się bardzo szybko zaczęło tężeć wszystko. Dodałam jeszcze trochę. Tak około trzech łyżek śmietanki. A za chwilę będziemy ubijać bitą śmietanę na wierzch. Miałam jeszcze ochotę zrobić fajny wzorek na górę, żeby wbitej śmietany, ale nie zdążyłam zrobić. Co chciałaś zrobić? Wzorek z kaka. Bo ja y, y, lubię takie artystyczne rzeczy. A w sensie tak, tak zrobić na, na gotowego? To nie ten, to ten, ten... Tak? No wyłączyć, tak. No. E, na gotowym bitom e, e, śmietanek, która będzie leżała na, e, na czekoladzie, chciałam mm, zrobić jakiś fajny wzorek, albo napis, na przykład be happy, albo... albo, albo... Syczy. Gorące. Fajne. Widać, że często nie bywasz w kuchni. A, a to piszczę. Wyłączam. Wyłączyłem. Wyłączyłem. Wlewam resztę. Resztę, resztę śmietanki. Mamy żoł... gdzieś 250 ml w sumie. Tak. W kubeleczku takim. W kartoniku. Mhm. Na szczęście czekolada nam się nie przypaliła. I... Jakbyś się przypaliła, trzeba było zbywać straż pożarną? <tak>, tak. Mieliście już kiedyś tutaj straż pożarną? Nie, nie. Nie mieliśmy. A na jazd policji? A, a to do mieszkania obok, <tak> To nas nie. To grzeczni jesteście bardzo. A czego się spodziewałaś? Jak bym mogła jeszcze trochę cukru prosić, bo wsypałam tutaj... Y... Tutaj jest, z pojemniczku zapiszę. Sugar. <tak> Super, ale dużo macie tej, tego cukru. Jest gdzieś jeszcze chyba coś więcej. Ale chyba wystarczy. Ja myślałem, że jest więcej. Ktoś słodzie herbatę. No, Tyle co, co, co było akurat idealnie wystarczy na zrobienie naszej gorącej czekolady z bitą śmietaną. Teraz. Cukier dodałaś do resztki śmietanki, żeby ją ubić. Tak, ale muszę sobie rabka umyć. Dobra, no to mały, mały stop w nagrywaniu. No i to by było na tyle czekoladowego bonusika. Mam nadzieję, że usłyszymy się zgodnie z planem za dwa tygodnie, ale z tym może być różnie ze względu na nadchodzącą sesję egzaminacyjną. Jak będzie, to będzie, a jak nie, nie wieszajcie na mnie psów. Postaram się nadgonić zaległości w przyszłości.